Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, odcinku numer 17 podcastu na 100%. Jestem tutaj z moją cudowną małżonką. Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy na Graftonie. To taka ulica jest, Grafton się nazywa. I grają Sagrajki. Tak ogólnie to jesteśmy tutaj trochę przypadkiem, bo mieliśmy do załatwienia parę spraw. No i załatwiliśmy parę spraw i teraz poszliśmy wjeść coś. Zjedliśmy już. I teraz świętujemy, bo dzisiaj jest święto lojanty... Wspaniałego męża. Nie. Dzisiaj jest święto lojanty, co, nie... co została z mężem. <grym> bo mogła nie zostać na kilka dni, a została. No, została. No, dlatego dzisiaj jest święto. Jest święto, i... ale weźcie, posłuchajcie lepiej. Muzyka.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 na 100%. English New York. Dobra. Dużo muzyki, ale on to jeszcze... chyba nawet ma altówkę. No ma. No, ten to jest na skrzydłach, ten na altówce. no To jest Właśnie. Takie za duże na altówkę. A poza tym nie brzmi jak altówka, tylko jak szybce bardziej. Nie, no to jest ten w okularach ma altówkę. No. Która nie brzmi jak szybce. Powiedziałeś, że nie brzmi jak altówka. Nie, no bo to małe nie brzmi jak altówka, a te duże nie brzmi jak szybce. I nie wyglądają. Nie. Pięknie, pięknie, skończyło się. Gratulacje, tak. To idziemy dalej. Idziemy dalej. To się jeszcze włączymy, co najwyżej. Kiedyś tak. Do widzenia. Do widzenia. kontynuujemy odcinek. Kontynuujemy odcinek. Jesteśmy teraz w Jarvis Shopping Center, to jest po drugiej stronie Lifi I konsumujemy deser. A jakby ktoś nie wiedział, to to zwykłe centrum handlowe jest. Hmm? Jakby ktoś nie wiedział, to to centrum handlowe jest. Tak, centrum handlowe takie dziwne. Czemu dziwne? No takie, takie inne, że ma z różnych stron takie wejścia dziwne. Mhm to jest trochę inne od innych. Takich. No w sumie, inne od innych jest, no. No. I o mój Możesz powiedzieć, że mój deser jest w miarę dobry, a Twój? Jest bardzo pyszny, słodko. Y, to Ci uszczknę, dobra? Już Powiedz, co masz? No, nie to takie ciasto jest... warstwowe. Ale Twoje jest pyszne, mm. nie? A, jak wiadomo. Jest pyszne. No to mów, co masz. No ale to jest takie ciasto... Składa się z trzech ciemnych warstwów Przyplatanych Jakimś musem owocowym i kremem a na wierzchu jest krem I różne inne takie... Teoretycznie można nazwać cikiem Mój mąż tak to nazwał ja za to mam... Cheesecake Cheesecake, czyli taki niby sernik No sernik, no Co, że Nie, niby? bo... Nie można powiedzieć, że to jest sernik Dlatego, że... Serniki które sieje w Polsce, to zupełnie inne serniki. One zupełnie inaczej smakują i mają zupełnie inną konsystencję. Nie ma takich serników w Polsce. Sam jak ktoś piecze No sam, tylko że musi... Musi nie umieć piec, żeby, żeby tak mówić. Myślisz? Bo, bo polskie są, wiesz, one te tutaj... To tak jakby porównać polską bitę śmietaną bitą śmietany do irlandzkiej O Nie, to są bardzo światy. No właśnie, ta polska ma taki, taki smak i, i jest słodsza i w ogóle. A ta jest taka bita po prostu. Generalnie nie jest słodka więcej. No bo to jest normalna śmietana, tylko ubita, nie. Nic się z nim nie dzieje więcej. No ale deserek jest pyszny. Wszędzie wcześniej mówiliśmy wam, że to jest z okazji święta jakiegoś tam. A ja wiem z jakiego to jest, jaki no, powiedz, to jest okazji powiedz. teraz. Przecież my co roku, właśnie w ten dzień, robimy coś szalonego. Albo winne. <laughs> ja nie robimy bardzo często coś szalonego i to jest właśnie takie wyjście, że weszliśmy święte. Wychodzimy tak rzadko, że mm. aż święto się z tego zrobiło Właśnie, jesteśmy takie domowe te, Trudnie. No, Wychodzimy z domu na jakieś jedzenie, albo na, jakieś, na jakąś imprezę Tylko trzy lub cztery razy w tygodniu, to jest straszne Straszliwe No, jak można tak rzadko wychodzić z domu? No, ale do tego jeszcze jeść desery No Ale ja mógłbym chciał dzisiaj o czymś konkretnym porozmawiać O czym? O miłości Seriously? No O miłości i o zakochaniu Chodzi ci o to, że się tak zakochujemy w sobie cały czas? Nie, chodzi mi o to, że miłość i zakochanie to nie to samo Mmm... No bo nie Bo ja już wielokrotnie dyskutowałem z wieloma ludźmi Czy z wieloma osobami się mówi można mówić, że z wieloma ludźmi dyskutować. Nie to brzydko dla mnie brzmi nie wiem, czy, się, czy tak można. Jeśli nam o, powiedzieć, czy tak się o, mówi. Fuj. Wieloma ludzi. nie ja wiem, o co chodzi, no mów dalej. Ale jem. A to nie, to nie mów. Wielokrotnie rozmawiałem i jak mówiłem ludziom, że na przykład jesteśmy prawie 5 lat po ślubie a ja się w tobie zakochałem to mówili nie, no niemożliwe. nie można się zakochać pięć lat po ślubie przed ślubem to się można zakochać czy tam w czasie ślubu, ale później to już się nie da przy czym przy czym jak się identyfikuje miłość razem z zakochaniem, bo tak jest najczęściej ludzie sobie to wyobrażają no często tak no to staje przed nami straszny scenariusz polegający na tym, że właściwie. Miłość jest przed ślubem. Miłość kończy się przed ślubem. Zaczyna się i kończy przed ślubem, albo ewentualnie kończy się w dniu ślub. Masakra. I tam nie później sobie scenariusz. ewentualnie dogorywa jeszcze. Przez rok czy trzy. Ja się teraz już nie dziwię, dlaczego ludzie takie oczy robią, że my jesteśmy pięć lat po ślubie jesteśmy szczęśliwi ze sobą w ogóle. No. A nie to, że szczęśliwi, że. Jestem szczęśliwy, bo jestem już 5 lat po ślubie, a ona mi przynajmniej dupy nie truje. <truje> bo truje. <truje> no, to potruje, no Ale to Ty powiedziałaś. Poznałam <truje> siebie, no. No. Tylko jestem szczęśliwy z tego powodu, że kocham moją żonę i ona, i ona mnie kocha. I właśnie. Bo to tak jest, że. E... No tak generalnie to pielęgnujemy tę swoją miłość i, te, i zakochujemy się w sobie codziennie, kilkanaście razy albo jeszcze więcej razy. I, I jest za każdym razem tak jak na pierwszej randce normalnie. A co to jest miłość według ciebie? Według mnie? No według ciebie. To taka... E, taka odpowiedzialność za drugiego człowieka, chęć e, temu drugiemu człowiekowi e, jego, szczę jego szczęścia. Dbanie o to, żeby ta osoba była szczęśliwa. Żeby nie w tarapaty, żeby się doskonaliła. Żeby tej drugiej osobie było jak najlepiej. Nie to, co ja teraz zrobiłam, bo zjadłam cały czas to nie dałam Danielowi. To nie, to się nie nadaje. A on teraz właśnie daje mi swój kawałek. A według mnie miłość. To jest decyzja. Znaczy, oczywiście, że tak jak powiedziałaś, że, te, y, że ta druga osoba jest najważniejsza i że ona, y, że całe nasze życie ma być nakierowane na nią, ale to jest właśnie to, nie? Że to jest y, ta decyzja bycia przy sobie do końca życia, wzięcia odpowiedzialności za tą drugą osobę, przede wszystkim za jej zbawienie, y, No ale tutaj ocieramy się już o sens <trych> małżeństwa, nie? No, ale ogólnie, ogólnie to miłość to jest decyzja, że, że nie jestem już najważniejszy w tym, w tym związku. I, tej, I tą decyzję i tego trzeba. To trzeba pielęgnować. I ta decyzja jest jednorazowa. No raz i na zawsze. Co innego to jest zakochanie? Co to jest zakochanie oczywiście? takie. Oczywiście, no, tak, no. tylko proszę bez kobiecej definicji pod tytułem motylki w brzuchu, bo może coś więcej. To jest takie taki stan, kiedy się widzi tą drugą osobę w samych superlatywach i jest to ten, ten najlepszy, najwspanialszy książę na białym rumaku i inne takie rzeczy. I jest Pełno takiego romantyzmu i motylków jest pełno. Przynajmniej u mnie było. Nie mogę się bez tego obejść, bo tak było. To ty mnie już nie kochasz? Że było? Za każdym razem mi się zakochuje to mam takie motyle. No co ty nie wiesz? A kiedy ostatni raz miałaś? No, przecież ze trzy minuty temu. No to było już, No, no ale zaraz się teraz. Opa, zako zakochałam się. No fajnie. No, no a co według Ciebie to jest zakochanie? Zakochanie według mnie to jest cała ta otoczka, która może, acz nie musi towarzyszyć miłości. Yy, otoczka uczuciowa. Która nie jest dla miłości właściwa, bo miłość nie dotyczy totalnie uczuć. Nie trzeba kogoś, yy, nie trzeba czuć motylków w brzuchu. Ba, żeby kogoś kochać nie trzeba go nawet lubić. No sami się nie lubimy, nie? No, kochamy się zawsze, a nie zawsze się lubimy. No i to nie jest... Y, miłość w ogóle nie dotyczy uczuć. natomiast zakochanie, no to jest takie uczucie. Oczywiście już pomijam całą chemię y, w tym zawartą, ale no, głównie dotyczy to sfery uczuciowej, nie? Te wszystkie wzloty takie i tam y, jakieś y, roz, rozbiegane uczucia. No to wszystko się składa na zakochanie. Natomiast miłość jest stała bardzo. No. Tutaj nie ma, że Cię lubię, czy nie lubię, czy nie chcę z Tobą gadać, czy chcę z Tobą gadać, kocham Cię. Cały czas. Chyba fajnie to widać w naszych kłótniach, jak czasami no. już nie możemy na siebie patrzeć przez zęby wsadzimy do siebie, kocham Cię. Żeby sobie przypomnieć. pamiętam, że są takie sytuacje, że czasami naprawdę ja za chwilę walnę drzwiami i wyjdę z domu, bo no i tak robię często. No tak. Znaczy często, czasami, już nie przysytajmy już. <grym> Bo już nie możemy ze sobą gadać, ale jak mi chodzi, to mówię kocham Cię, albo pierwsza rzecz po powrocie to mówię kocham Cię. I nadal jesteśmy na siebie źli, No bo nadal jeszcze problem nie jest niebezglądany, czy się trzeba to było mówić i coś tam. No, ale... Ale się kochamy. Ta miłość no. jest. Cały czas. Zapomniamy się, że, że się kochamy. Trzeba, jest jakiś problem i trzeba go rozwiązać. Tylko, że... Że to nie zmienia opcji tego... Nie, nie zmienia to miłości. Kochamy się. Nie No bo ja jeszcze Nie, bo mi się tak przypomniało, ale to trochę inna miłość. Taka rodzicielska. Rodzice kochają swoje dzieci. Nawet jak przyniesie, nie wiem, bałe te szkoły, czy pokłóci się, czy tam potłucze z jakimś kolegą, ten tata czy ta mama będzie kochała swoje dziecko. Będzie zła, bo to trzeba jednak wychować i coś tam mu skarcić i cuda ale tak jak będzie kochać swoje dziecko. Oczywiście mówię o normalnych związkach, nie o jakichś patologicznych związkach, bo czasami tego nie ma. No. Ale widzisz, mnie najbardziej śmieszy to, znaczy śmieszy, chyba mnie to kurda nie śmieszy właśnie, chyba jeszcze mi strasznie żal ludzi, dlatego że jak opowiadam ludziom o tym, jak my się kochamy, jak się zakopujemy w sobie codziennie, no bo tak, my się w sobie zakopujemy codziennie i... Tak jak mówiłem wcześniej, chyba w tym odcinku o tym jak się tam pięknie kłócić Mamy pewne konkretne zasady komunikacji Mamy rzeczy, o których wiemy Na przykład ja wiem, że moja żona lubi słuchać, że ją kocham No to jej to powtarzam bardzo często Dodatkowo kilkanaście razy w ciągu dnia Albo kilkadziesiąt informuję ją Że się znowu zakochałem nawet teraz, jakbyście ją zobaczyli, to jest taka zaćwiergolona, tylko przez to, że to mówię. No i, no i jest fajnie, nie? Tylko, że jak się mówi to ludziom, to się od razu słyszy, ale to cukierkowe, ale to nieprawdziwe. E, weź, bo się pożegam. Nie, no weź też, bo się pożegam, to był specyficzny układ. To... No, ale... Ale ludzie tak reagują, że to nie, to jest plastikowe, to nie może tak być, nie można się tak kochać tak długo i w ogóle. I jak się codziennie komuś powtarza, że się go kocha i że się zakochuje, to się kłamie. A ja, a ja tak, tak nie widzę, no ja nie kłamię. ja, no, ja to w mojej żonie, jak mi się nie bo to tak nie mówię. Właśnie. To by wtedy było źle. Tylko, że to nie przychodzi łatwo. No nie, to wymaga dużo pracy. To nie jest tak, że zakokuję się, bo się zakokuję, bo jestem uczuciowcem, wariatem i romantykiem. Romantykiem. Właśnie, chciała Cię No, tylko po prostu pracuję nad tym i przypominam sobie, że i że chcę, i dzięki temu się zakochuję. I zakochałem się. A, super. Nie, bo już nie możemy tak mówić, bo... Bo jakiś super się zrzekam. Ale już było na tym, A było, tak? że, że jakby nie było tak cukierkowo, tylko konkrety. No ale to ja myślę, że akurat w tym odcinku to są konkrety, nie? E, że taka miłość, zakochiwanie się w ogóle, to jest możliwe i możliwe jest przez bardzo długi czas, przecież jak... Jak, jak żeśmy się hajtali, to ja pamiętam, że była taka sytuacja, że ktoś tam do mnie mówił, że a, zobaczysz rok po ślubie. I już będzie źle, nie? Już jak w pierwszą rocznicę ślubu my byliśmy jak w dnie ślubu, nie? No to zobaczysz dwa i pół roku po ślubie, trzy lata. Na trzy lata jest taki kryzys, złamiecie się na pewno. Tam piątka dobija i o. I dalej jesteśmy jak w dnie ślubu. Oczywiście, że się zdarzają dni gorsze. Nie wiem, jakby policzyć, ile mieliśmy gorszych dni przez te 5 lat. Nie, miesiąc wyłyszał z tego? Nie. Mniej? Ja myślę, że około 10. A tobie jak się wydało? 10 wydajesz? miesięcy? Dni. <głosy> nie, no ile mieliśmy gorszych dni? Nie, no ja bym tak strzała po pół miesiąc. Możliwe, że masz rację, że 10 dni. No ale ty spróbuj się przypomnieć, a nie, bo. Teraz wyjdzie na to, że ja to jestem jakimś tyranem i się nie przyznaje. <grym> nie. Nie no, wiesz, jakby tak policzyć te wszystkie dni, kiedy któryś znaczy, z nas ja mówię sobie. o dniach, a nie wychodziło. o wychodziło. Wiesz, nie, nie mówię o takich dniach, gdzie powiedzieliśmy sobie, kocham, trzy razy zamiast dwadzieścia. Nie, nie, chodzi mi o Tylko takie o takie, gdzie o takie sytuacje. Gdzie właśnie o któryś z nas wyszło, najczęściej ty. Ale tak to taka nasza natura, że ja bardziej siedzę i się zamykam gdzieś w pokoju, a Ty raczej wychodzisz. Eee, to mi się wydaje, że mogłoby być tak około 30, wiesz? Nie, mi się wydaje, że około 10. Jany. A może ktoś z Was nam pomoże? Może Wy wiecie ile? To ja... to Dobra, to 20 tak. Przez 5 lat, przez 1500 dni, tak? No tak, 365 jest w roku, no to trochę no, więcej. No, no to jest 1800. Hmm. Przez 1800 dni, 20 dni było niestraconych. bo to się bardzo Nie, rozbija. bo my się bardzo fajnie kończyły te dni, to nie tak? No, tylko było, trochę skłócone. Z zachmurzonym niebem, tak ładnie to nastąpiło. No. nie, nie tylko, że Ja muszę się jeszcze wytłumaczyć, żeby powiedzieć ludziom, dlaczego ja w ogóle wychodzę z domu. Ja nie wychodzę z domu dlatego, że jestem taki zdenerwowany i nie chcę gadać z Jolką. Tylko to jest kolejna zasada rozwiązywania konfliktów. Nie można konfliktów rozwiązywać na gorąco. Kiedy te emocje jeszcze tam buzują się dlatego lepiej, dlatego lepiej, żeby te emocje ostygły nie wiem, tam, godzin... gdzie nie, będą, no. nie będzie kusiło rozwiązywanie konfliktów w czasie, gdy są. Nie no. ja pamiętam ty sobie nawet czasami brać samochód, gdzie jeździłeś. Taki no, relaks jak sobie jak samochód, to na górę sobie jeździłem na no, przykład albo no. gdzieś tam... Chodziłeś robić zdjęcia też czasami, pamiętam? No. no. A no moje najlepsze zdjęcie powstało w takim... <gryzysie> e, kryzysie, kryzysowym nie. Może, może wkleję, to jest takie Masz nocne chcesz? zdjęcie. E, a jak nie, to dam wam linka do, linka do tego zdjęcia. E, zdecydowanie moje najlepsze zdjęcie i najbardziej podziwiane przez ludzi, którzy się na fotografii trochę znają. Bardzo jestem dumny z tego zdjęcia, a to ono powstało dzięki temu, że... Proszę, warto się kłócić. Mm, przynajmniej, warto. przynajmniej coś ładnego może wyjść z tego. O. Tak więc to, to wychodzenie ma jakiś sens, nie? to nie jest taki, żeby tylko... Wiesz, to syna, wszystko te butelki, te stawianie szklanek. No ja wiem, ale ja mam zrób? No, w każdym razie... Utrzyłaś mikrofon w ogóle. Siiby. W każdym razie e, tak to wygląda. I sama miłość... ja e... no, nie wiem, czy ona jest aż taka trudna. Bo no więc wiesz... tak naprawdę nie ma co pielęgnować moim zdaniem. Co? Bo to jest raz podjęta decyzja... Ej, ale to codziennie ona... wymaga wysiłku, no nie jest tak Znaczy ona, ta wymaga wysiłku, nie? Bo trzeba tą decyzję na, na w każdej chwili właściwie podejmować, żeby to było wszystko prawdziwe. Ale z drugiej strony nie, nie trzeba tego tak pielęgnować, jak pielęgnuje się uczucia. Uczucia trzeba tak podsycać, cały czas musi być ogień jakiś, nie? A miłość, no... No ja bym raczej e... tak była wstylna, że, że raczej trzeba cały czas. No trzeba, tylko że mówię, to... E, ja, ja, co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że... w związku między dwojgiem ludzi wcale nie o to chodzi, żeby było gorąco i żeby cały czas było jakieś tam, wiesz... Ekscytujące dni... Chariactwo, erotyzm, coś tam, nie? Nie. Nie, Sąc no, nie, nie być muszę mieć takie zwykłe dni, i takie, i takie... I napalone dni, i takie zwykłe dni, i takie zwariowane. Ważne, żeby się kochać. W sensie, żeby była miłość. Niekoniecznie trzeba być w sobie zakochanym. Ale jak się jest, to jest fajnie. Generalnie dużo, dużo prościej e, pielęgnować miłość, jak się jest zakochanym. No... Bo one się tak nawzajem tak... Nie, no, zakochanie, tam zaćwiergolenie i motyle w brzuchu bardzo pomagają w podejmowaniu tej decyzji, że ta druga osoba jest dla ciebie najważniejsza codziennie. Aczkolwiek no, można tę decyzję podjąć i bez tego. Można. No, tylko rzeczywiście samo zakochiwanie się w sobie i sama miłość to jest bardzo ciężka praca. Często trzeba stawać przeciwko swojej naturze. I mężczyzna na przykład musi powtarzać 30 razy dziennie kobiecie, że ją kocha. A babka musi wytłumaczyć, dlaczego płacze. No właśnie. A to jest cholernie trudno, dlaczego płacze. Ani, ani facet nie, nie jest... Natura od nie jest od tego, żeby tłumaczyć się w ten sposób 30 razy dziennie, że się kocha, bo facet jak raz powie, kocham, to jest, to, to jest pewni. Ani kobieta ani nie, właściwie nie ma narzędzi, żeby wytłumaczyć się z płaczu. No właśnie, bardzo często się bardzo często jest trudno wymyślić, wymyślić, dojść do tego skąd się wzięło, no. bo bardzo często nie ma jednego źródła, tylko kilka różnych. Ale się staracie, no, no. czasami to radę opowiedzieć o co chodzi. No. Znowu widziałem człowieka pewnej narodowości, istnieje pewna narodowość, nie powiem jaka, w której to bardzo modne jest, znaczy modne, to nie jest modne, tylko bardzo często się zdarza. Że mężczyźni noszą torebki swoich e, żon. Znowu widziałem właśnie takiego rosłego chłopa. Takiego e, wielkiego żona. osiłka. Z taką znaczy niewielkiego, terapeczkę. bo akurat z tej nacji nie ma wielkich ludzi. Wiem, że jeden z nich gra w NBA, a, tak, a reszta to są sami mali ludzie z reguły. Mhm. Bo w każdym razie no, akurat e, ten był taki w miarę postawny, nawet jak na jego rasę. A miał ale... różową torebeczkę? Nie, no miał czarną, tylko że taką lateksową trochę wiesz, coś takiego. Było śmiesznie o tym. No, tak więc słuchajcie ludzie, kochajcie się, walczcie o to, bo takie zakochanie się może, może się zdarzyć każdemu i może być wspaniałe. Tylko mm -hmm. trzeba walczyć. A ostatnio usłyszałem nowy, świetny argument, bo do tej pory było mówione, że za rok ci się rozwali, za w trzecim roku małżeństwa kryzys, to się rozejdziecie, a w czwartym to ty się puścisz albo ona się puści. A teraz słyszałem, że jak będziemy mieli dzieci, to się rozejdziemy. Aha. No. Że dzieci nam wszystko rozpieprzą. To zależy, zależy, co się zrobi. Pamiętasz, jak rozmawiałeś za nią? Jeżeli mąż będzie na pierwszym miejscu, to się nie rozleci tak szybko. Bardzo dużo szans, że się w ogóle nie rozleci. Mhm. To bardzo często widać na różnego rodzaju e, filmach, nawet. Gdzie babka stawia swoje dziecko ponad swojego faceta i wtedy jest klamus. No, no w, już... w filmach zdarza się to... się w każdym filmie, który oglądamy, to, to się to zdarza. No więc o to mi chodzi właśnie, no. że to widzę często. To jest chyba nawet trzyżony model, że tak, chociaż daje to złe efekty, to, to jednak tylko coś takiego się pokazuje ludziom, więc mhm. pewnie tak trzeba robić. A nie trzeba. Nie trzeba. nie mamy dzieci, więc nie, nie będziemy tutaj żadnym autorytetem tak zwanym, ale... Na przykład, jak rozmawiałeś z Anią, a nie ma i to oni nie wiedzą i sądzę, że dla mnie te argumenty wydają się bardzo logiczne mam nadzieję, że... że mi się uda. No. no, dobra, dobra, to myślę, że tyle o miłości, to jest ta miłość, o której mówiliśmy, wydaje mi się, że jest to ta miłość, o której mówi Święty Paweł, to jest ta właśnie miłość, która nigdy nie ustaje która wszystkiemu wierzy i tak dalej ta miłość z miłości no i warto mieć taką miłość nie? nawet nie tylko do żony, bo do żony to jest ta miłość oblubieńczna zresztą bardzo, bardzo łatwo przychodzi mi porównanie miłości oblubieńczej którą miałam do żony do miłości oblubieńczej, którą ma Chrystus do Kościoła w tej miłości nie ma erotyzmu w tej miłości nie ma zakochiwań to jest coś takie porozumienie na zupełnie innym poziomie Zakochanie i tam hormony, to jest dodatek do tego, bardzo zresztą wspaniały i jakże przez nas ceniony. Aczkolwiek nie jest to treść. No, dlatego ludzie, starajcie się o miłość. Kochajcie się. No dziś tak, love, peace, miłość, pokój, kwiaty, nie wiem. W ogóle to chciałam powiedzieć, że Mąż mnie dzisiaj zaskoczył i nie wiedziałam, że będzie dzisiaj odcinek. Ja też. Znaczy wziąłem mnie Zuma ze sobą na miasto. A jeszcze zaraz będziemy jechać Luasem. To może z tego być jakiś drugi odcinek, ale taki krajuznawczy. Luas? No, będziemy jechać Luasem i będziemy opowiadać, co będziemy za Ale dobra, nieważne, nieważne. Teraz skończyliśmy już do sery, były pyszne. Mój jest za słodki, nie dam rady, możesz ty zjedzić. No i w ten sposób zakończymy 17 odcinek podcastu na 100%. No i tyle właściwie. No, no co więcej? To ja chciałam się wytłumaczyć, że tak chaotycznie było do tego dlatego, że to było znienacka. Znienacka bu. Bu. No i było dużo przygodnych dźwięków typu, żona szura szurała widelcem po talerzu. No, bo żona się nie... A zresztą to ja mam słuchawki o Zoomobuszach. Więc, to każde przesunięcie po talerzu albo stukanie szklanką z tym, to ja słyszałem, że ona tego nie słyszała. Nie w ten sposób, bo jak się ma słuchawki od Zuma na uszach w czasie nagrywania, to jest tak jak mniej więcej mieć aparat słuchowy, czyli każdy dźwięk jest spotęgowany i tak naprawdę w Zoomie, znaczy z słuchawkami od Zuma słyszy się o wiele więcej niż bez nich. No dobra, dobra, po raz kolejny, ale tym razem ostatni. żegnamy się z Wami. Dziękujemy za bardzo miły odcinek, przynajmniej dla nas. Kochajcie się. Miło. I napiszcie coś w komentarzach. O, w komentarzach. No właśnie, bo komentarze się przydają. Zawsze fajnie, jak tam coś... Do komentarzy to ja jeszcze wrócę, bo tam się tam ciekawe sytuacje porobiły. No, ale tak czy siak. A nie mówiłam za cicho w tym odcinku? Nie, bo mikrofon stał Ci pod nosem. Może mnie w nie będzie słychać tym razem. No dobra. To... Co to jest? O, <śmienic>